Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 381. Ja nazywam się Damian Poluchaka dachman i ze mną są Piotr z doktor Judym. Witaj Piotrze. E, witaj, dobry wieczór. I długo niesłyszany Bernard. Trzymi się. Witaj Bernardzie. Dzień dobry, witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Wygrzebaliśmy Oraz cię spod kamienia. To ja się, do, ja się domagałem wygrzebania. Po prostu nigdzie mnie nie zapraszałeś, tak jest, prawda? No wiesz. Po prostu, no. masz, innych, po prostu masz innych kolegów, tak? <śmiech> Zabrałeś zabawki, poszedłeś do niej piaskownicy. No dokładnie no. tak, już nie lubisz swoich starych kolegów. Więc no. Wyjść. No, no właśnie, tego im brakowało, tego, tego języka twojego bogatego. <śmiech> ja bym mam musiał jakiś disclaimer zrobić, w którym poinformuję, że po prostu zawartość cukru w cukrze w tym odcinku będzie wyjątkowo wysoka. A może po prostu uznajmy, że nagrywamy dla dorosłych i takie coś dorośli mogą przeżyć. No tak, ale y, matki z dziećmi słuchają te podcasty w samochodzie na przykład. Otóż... Żadne matki z dziećmi tego nie słuchają. Nie wiesz, nie wiesz. Wiem. Dzieci z matkami jeśli już to prędzej, ale... No ale nie, nie, nie zdarzało właśnie na przykład słuchać jakiejś audycji radiowej w samochodzie? Nie, no tak, ja na przykład jak odsłuchuję fantasmagiery, to zawsze na tym, na głośno mówiącym, tak żeby wszyscy w tramwaju słyszeli. Tak jak wiesz, teraz ziomy, jak słuchają hip-hopu na przykład, bez żonady żadnej, mm -hmm. takiego najgorszego polskiego, to ja sobie puszczam fantasmagiery. no trzeba edukować jakoś ludzi trochę. Właśnie, to, właśnie. To, tak dokładnie. tak też będę zacznę robić. I dzięki temu mamy tak robić. kategorię clean i mogą nas właśnie nawet w, w przedszkolach słuchać. Ale a propos, wiecie, że, ale pewnie wiecie i pewnie nawet oglądaliście, bo ja się dopiero dzisiaj dowiedziałem o tym, albo nie, przed wczoraj, przepraszam, przedwczoraj, Że, że jest Gliniasz Garden Cop 2. Ja <głos> czytasz mnie w myślach. I z Dolfem Lungenem. Więc, no niestety. Więc ja no, brawo! Jestem... Ale nie no, serio, no po prostu jest rewelacji na wiadomość. Ja się strasznie. Jarem. A to jest to już jakiś czas temu wyszło, nie? No, w, w chyba w roku. roku czy coś typ tym roku, może nie? No. Ja widziałem tylko Zwiastun, i tak. Ja też widziałem Zwiastun i podziękowałem. No. No, ja kupiłem DVD z filmem Sąsiedzi 2. Pewnie też znacie, klasyk. Jedyny zwiastun, który był przed, przed projekcją, to był właśnie ten Kinderkop 2. I że nie da się go tak szybko przeskoczyć od razu, tylko trzeba zawsze początek obejrzeć, to że film oglądałem na raty, to już mniej więcej Fabułe znam, ale. Yy... <laughs> Nie, nie, ja mam sentyment do kina akcji e, lat 80-tych, 90-tych, więc e, no, zainteresuje się. nie, ale Wiadomo, że nic nie będzie lepsze niż ten oryginał z, ze Schwarzeneggerem. Ale wiecie, że Schwarzenegger zaraz w gierkach robi. Nie w gierkach, tylko reklamować, jakąś tam mobilną gierkę cały czas. No, ale to jest jakaś bardzo popularna gierka i trzeba trzaska takie miliony. Znaczy, ja mówię, to się przyda na alimenty, nie? Bo... I jak, się, jak się darzy, to się darzy, no. Good for him, jak to mówię, mi to nie przeszkadza, niech chłop zarabia. No, ale a propos... Jak mówisz, będzie na alimenty. Tak. Próbuję sobie przypomnieć taki fajny film był, e, z Dolphem Lundgrenem, też na pewno zna, pewnie znaczy. Uuu, dobry film z Dolphem Lundgrenem, Controversial. Też bym tak powiedział, też bym tak powiedział, że to tak. Ciężka sprawa. No, ale to... Loki 4 zgad... może. Nie, nie, nie. Czekaj, Piotrek, może Piotrek tam, tam, tam. zgadnie, bo jak wierzę jak, jak Controversial, kontro... z 90 roku. Z 90 roku. Ma no, dwa tytuły. Filmów. Ma dwa tytuły. Universal Soldier. Nie, to chyba był z tym, z Wandamem. Chociaż wandam w ogóle świetny no serial. Tam, a nie A, nie gra, a nie gra w Universal Soldier to Vlangen? George sure, byty, grał w Universal Soldier? Prze w, której, w którejś tam części? W pierwszej części, w podstawowej części, w jedynej części. Którą się dało wtedy oglądać? To ja nie wiem, to ja jestem strasznie wyprany. Mam... Zresztą ja, ja już mówiłem wcześniej, przed nagraniem tak, profesjonalnie powiem, jak to się zawsze mówi, że przed nagraniem właśnie powiedziałem, że jestem bardzo zmęczony, mam mózg wyłączony, więc nie, nie, nie pracuję tak jak... Twarz ci te... boli po prostu. Twarz ci boli. Moja twarz jest zmęczona od wszystkiego. Właśnie, twarz jest no. twarz Dark zmęczona. Angel, nie, a drugi tytuł to był I Come in Peace. A, Dark Angel. O, jeszcze Pani szczerze, Pani się bruba by w tamtym okresie też. No, a to był rewelacyjny. Jakiś żar był? Jakiś pan czerwiał. Pamiętajcie was z tym, z dalfem, Landwienem? <grym> nie, na szczęście był, nie. Był, był, był, był. A Dark Angel też był przecież. jasno, jasne. Ten jest mhm. na narkotykach ludzkiego tego z przystawki, przydawki czy czegoś tam. Przystawki? Mhm. Mhm. Przystawki. Mhm. No, a może przysadkę, wszystko jedno. Pycha, nie, nie, nie. Yy, w ogóle tak jak jest, jesteśmy na filmach, to po co będziemy o tych gierkach? Gadasz, to o gierkach sobie za chwilkę porozmawiamy i tak takich różnych pierdółkach. <grym> I Jasne. Nie wiem, czy Piotrze, jak ostatnio rozmawialiśmy, to czy rozmawialiśmy o zwiastunie y, Aliena, obcego, Covenant, tak to się Nie, ja widziałem tylko plakat, plakat jest prześliczny, plakat uwielbiam, bardzo no mi się No tak, podoba. tak, no, plakat wrócili do, do, do, do twórczości, znaczy zainspirowany jest twórczością Gigera, nie, tylko chyba brakowało mi tam jakiejś takiej seksualności w nim wszystkim. Znaczy, ale heteroseksualności, czy generalnie seksualności? Seksualności, jakiejkolwiek seksualności. Może być trans, tym, bis, e, q, bo a, z tego, co, Bo z tego, co widziałem w zapowiedziach, to wysłali na misję kolonizacyjną tych ciepłych ludzi, więc... Znaczy, nie, no to wiesz. Ciekawe, ciekawe, czy będą się dziwić, czemu się kolonizacja nie powiodła? Nie, ja, mi się wydaje, że po prostu zamrozili nie milenia. Nie działa! Nie działa! Ile się akcja nie toczy wiemy, w dlaczego? przyszłości? 200 lat? Coś? Nie? Mniej? Co? Więcej? 200 lat? No, w jakim Ale roku co? się akcja właśnie tego obcego i Prometeusza e, toczy? W A to nie wiadomo, roku? bo to, za, bo to ja, wiesz, teraz ciężko nie, ja już, już, już przestanem myśleć, jak obejrzałem Prometeusza. Może zamrozili millennialsów, zamrozili wiesz, ich i ich odmrozili, żeby ich wysłać w kosmos. Bo teraz to jest tak, że zdaje się, że ten, ten Covenant to jest sequel do Prometeusza, którym się Prometeusz go założył. Więc zmienili sequel na nie-sequel, który jest sequelem. Ja muszę sobie wziąć jakieś ołówek i zapisywać twoje złote myśli. No bo, no bo to, wiesz, ten Our Covenant to oficjalnie nie jest Secret Prometeusza, ale to jest Secret Prometeusza. Nie? No tak, no. no. A wszyscy Wiesz, myślą, że ten da stało, że David Prometeusz to jest... będzie ten sam David. To jest ten sam David. Nie, no to jest inny model, no. Ale jest ten sam, który spotkają na tej planecie. Bo na tej planecie spotkają tego Davida, poprzedniego Dawida. Aha, czyli będzie dwóch Dawidów. Będzie dwóch Dawidów. I wtedy się okaże, że jest ten Dawid jest androidem. Będzie takie zaskoczenie jak w pierwszej części Obcego. Że aż... Nie wiem, czy to mogę zdracić już. Spoiler. No chyba nie... możesz, że aż był Androidem, naprawdę. Wyobraź sobie, że jest jakieś mhm, pokolenie ludzi, którzy nigdy nie widzieli Obcego. To trudno. Nie. Serio, trudno, naprawdę. No, nie, ale szkoda. No piątek nie widział Zwiastunu, więc yy, nie... chciałem właśnie, żeby się wypowiedział na temat tak, tego, co widział. Nic nie stracił. Mhm. A Piotr, widziałeś zwiastun innego genialnego filmu Ridleya Scotta, który się też chyba w tym roku ma pokazać, pojawić. Znaczy... Nie pamiętam, że tego genialnego filmu dla to od wielu lat. No Blade Runner 2. Nie? A, już jest, już jest. Nie, też jeszcze nie widziałem. Czy znaczy, to jest ten sam chyba, który wcześniej pokazywano, tak. teraz jakaś tak troszeczkę ciut dłuższa wersja jest w kinach pokazywana, że tego Harrisona Forda widać. I tak się właśnie obawiam, że to będzie taki motyw, że ten młody um, łowca Androidów, którego gra. Um, Jak się nazywa, ten młody aktor popularny? Ten się tu Ryan Gosling. O. Lala la, la, la, la la, la Gosling? Czyli tak go będziemy pamiętać, chyba Piotrze, nie za Drive'a. No, Z... na pewno. Na, tylko za Drive'a. Tylko za drive'a. Nie, ja jeszcze go gdzieś widziałem w paru innych filmach. Jeszcze... Przecież on... Pamiętasz w jakich to były filmy? Nice tak, Guys jest tak, tak, fajny. Tak. A Nice Guys nie widziałem. On, pamiętam. Kurczę, teraz nie jestem pewien, czy to był on, ale wydaje... ale wydaje mi się, że to był on w tym, w American History X. On grał wtedy tego tego młodego chłopaka, tego młodego faszysta. No. A, I to była świetna rola. A, A gdzieś, widzisz, że ja nie pamiętam, jeszcze... tylko pamiętam Edu Edwarda Nortona z, z Amerykańskiej No tak, no bo to tak, on był... On tam był, on jest ta tam słynna scena z chodnikiem, z krawężnikiem, która po prostu do tej pory, jak myślę o niej, czy jak ją wspominam, to jest chyba jedna z, z najbardziej takich najmocniejszych scen wtedy, kiedy jeszcze powiedzmy, kino nie było takie naturalistyczne, przy, przynajmniej prawda, nie, nie, nie horrorowate. Ja wiem, to tak jakby mówisz, tak jakbyś przegapił urodzonych morderców na przykład. Być może przegapiłem, nie? Tam nie widziałem tego tak. Ten, um, ale to um, robił wyrażenie. No to to na pewno była jedna rola, oprócz tego jeszcze... Um, on miał taką fajną rolę, troszkę można ją porównać do tego, co zrobił um, co zrobił Leonardo DiCaprio w Coglizie Gilberta Grape'a. Jak to się nazywało? Tam, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć tytułu filmu. On grał tam takiego um, trochę niepełnosprawnego um, chłopaka, który był zakochany w latach. Taka informacja, e, Gosling nie grał w American History. Nie, To coś mi się musiało pomylić. Będę, przynajmniej nie według y, IMDB. No, oni się mogą mylić. Hmm. Może o no notebooku mówisz? Nie? O Cis... Pamiętnik, czy jak to się nazywało tam w polskiej wersji. Pamiętnik? Nie, nie, nie, nie. nie. nie. Nieważne, no... no, no nie. No w każdym razie to nie, jest, to nie jest zły aktor. To nie jest, to nie jest zły aktor. Blue Valentine to chyba raczej nie był to film. Wszyscy wiemy, że, że, że Harrison Ford to będzie z Han Solo z ostatnich Gwiezdnych wojny. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że jestem ciekaw, czy tak właśnie będzie. Okej, okay, next. 30 paniek skasowanych. Mam nadzieję, że nie będzie, że jest... Nie, no Nie może być replikantem, no przecież gościu wygląda, jak miał 70 lat więcej niż w poprzedniej części, bo ma. Ale właśnie ty. No za to starzał się, replikant się zestarzał. Ja Włożyli mu um, moduły starzenia się i będzie się spokojnie. Mm. Space Magic. No Space magic, dokładnie. <grym> <grym> <grym> się stało, że lepiej się zestarzał? Space, Ma Space Magic. <grym> no ale śmiejecie się Space Magic. To możemy tak, tak przejść do, do tego tematu, o którym nie będę specjalnie się rozwodził. Czyli Andromeda dostała patcha. Ipatch tak zwany. <grym> Ipatch. <grym> Zakleili im wszystkie oczy. Pan Intended. I rzeczywiście troszeczkę, jak że to jest kwestia psychologiczna, bo włączyłem przed, przed nagraniem, tak nie, z pół godziny pograłem i rzeczywiście, jak patrzę na te postacie, to, to wyglądałem trochę mniej creepy. E, I najlepiej, że jeszcze zdążyłem się, właśnie z tą kopilotką e, e, na herbatę mówić, bo tam jest taka scena, że jesteś na statku. Zresztą no, to jest niesamowite, jak ta gra. I to, to, to, co powiedziałeś w ostatnim odcinku, Piotrze, czyli ten water cooler, to nie to, to już mi tak zostało, wyryłeś mi to w belę, wyr, wyrżnąłeś mi po prostu jak, jak jakimś metalowym narzędziem. Ten, bo, z, ja już wcześniej po prostu widziałem całą tą organizację, Andromeda i tych, tych wszystkich przedstawicieli jej, jako, jako, ludzi właśnie jakiejś korporacji, ale takiej korporacji, trochę taka Silicon Valley. Gdzie uh -huh. gdzie to że... świetny. Nie, no, seria? Nie, seria świetna, ale chodzi o to, że po prostu pieniądze są z powietrza, znikąd się biorą, nie, no bo są inwestorzy, y, venture capitalists, którzy mają po prostu kasę z jakichś innych y, inwestycji i tak dalej, tak dalej. Więc te pieniądze po prostu ci ludzie mają zdarmo, więc oni nigdy w życiu ciężko nie pracowali. I wiadomo, że jest tak, że na, na, na tysiąc dobrych pomysłów, no nie, y, jest, nie wiem, dziesięć świetnych, a jest jeden genialny, absolutnie, nie? Dlatego się inwestuje w to, no bo zawsze gdzieś nam jest szansa, że. Na tych tysiąc czy 100 tysięcy projektów powstanie jeden Facebook, nie? Więc ci inwestorzy inwestują w to i tak Ale tworzysz takie pokolenie ludzi, którzy chodzą do tych biur, no nie tam gadają, tworzą, no nie spekulują, tak I to jest właśnie w Andromedzie. Po prostu ten statek Tempest. co, to jest ten? To jest yy, korporacja startup. Tak, ale musiałbyś zobaczyć, yy, Bernadzie, jak super wygląda w Tempeście yy, twój apartament. Tam na końcu, wiesz, statku masz swój pokój. I wiesz, ja, ja pamiętam, że ten pokój, który był chyba na Normandii, to był taki nieduży, taka szalupa, wiesz, nie kapitańska, no wiadomo, że troszeczkę wygodniejsza niż tam inni majtkowie, nie, na tym statku. Ale tutaj to masz... Cały tył jest oszklony, więc zamiast yy, okien czy coś takiego, to masz jedną wielką, długą, zakrzywioną po łuku ścianę z szkła, więc jest super. Masz radigo, gdzie możesz sobie muzykę puszczać, żeby robić dyskotekę. Masz wielkie podwójne łóżko, jakiś ekspres do kawy. No, cuda nie widy, No, po prostu bajka, no nie? Legion miałby coś na ten temat do powiedzenia i przypuszczam, że bardzo by się negatywnie wyraził takiej konstrukcji statków. No ten, wiesz, ten statek jest po prostu taki mało sensowny, jest taki trochę pusty. Zresztą najlepiej jest jak lądujesz na, na planecie jakikolwiek, nie? I oni spuszczają ten trap, nie? Tą klapę, to, znaczy ten, ten podjazd, prawda? To jest najlepsze, że podjazd to też jest, powinien być jako właz, Nie? A on ten włas jest, jest spuszczony, ale tak naprawdę i tak jest wejście otwarte. Więc nie ma po prostu żadnego jakiegoś sensu, no nie, bo, bo i tak te drzwi gdzieś tam są zamknięte. Nie wiem, no to jest taki dziwny ale po prostu całe te wszystkie rozmowy, które są, to można się sprowadzić do takiej gadki, szmatki przy, przy właśnie wodopoju. no Po prostu nic w, tam nie ma jakiejś większej głębi i to mnie tak strasznie irytuje, że w pewnym momencie tak sobie myślę, kurde jaka to byłaby dobra gra, jakby, jakby ci wszyscy bohaterowie byli niemi i chodzili w tych hełmach takich, nie wiesz, że po prostu, że nawet na, wiesz, nawet na statku masz yy, nie wiem, atmosferę jakąś skażoną, czy ze względu na jakieś bezpieczeństwa trzeba chodzić w hełmach. I nie widzisz tych twarzy okropnych, tych, tych włosów, tych fryzur, bo to jest najlepsze, że jak masz postacie obcych, no to tam jest jeszcze pół biedy, nie? Oprócz Asari, które wyglądają identycznie, tak jak mówiłem, różnią się tylko odcieniem na twarzy i, i ten. I jakimiś jesteś rasistą wobec tych Asari że Wszystkie wyglądają jest, tak jest, samo, jest, tak. Tak, dokładnie tak. Po prostu nie rozpoznajesz tych delikatnych... Wszystkie niebieskie miuansów, wyglądają tak samo. niuansów. Tak. No tak, jedna ma piega na środku czoła, a druga ma dwa piegi nad oczami. Z, to jest To jest, to jest po prostu, prostu rasie. Tak by powiedzieć, że wszyscy, wszyscy Azjasi wyglądają tak samo. No coś nim tym jest, no rzeczywiście. To odwołuje to film. Wszystkie Asari są piękne, tego się trzymajmy. Tylko, że w poprzednich częściach. Tak, tak, tak. tak. Zresztą ja w ogóle... Yy, yy, Liara Sony tak się nazywała, tak? Tak, tak? tak, tak. No To ja się w niej kochałem, nie? To był mój first choice. Jak to się mówi, wiesz, żeby zrobić misje lojalnościowe i, i, i zaskarbić sobie sympatię. Tutaj się trochę dałem oszukać, bo nie wiem, na pewno wy też widzieliście, że było dużo takich komunikatów, że właściwie w tej grze to tak ledwo wyjdziesz ze statku, ledwo zostajesz Pathfinderem, to, to, to już wiadomo, o, o, o, jak pies po prostu, wiesz, złapiesz za nogę i ten. I nie... Możesz oczywiście filtrować, ale to jest jednak dosyć skomplikowany proces. I żeby się komuś dobrać do, yy, tam tam, ten, to trzeba Człowiek. właśnie. Tak, tak, do zaczółka, za, to trzeba sporo się napracować i robić kilka kilkadziesiąt godzin misji lo, lojalnościowych. No nie wiem, ja tą grę no ciągnę, no nie? bo tam jest naprawdę bardzo fajnych, yy, bardzo fajnych takich miejscówek. Nie motywów, nie. No, jeszcze na pewno sobie zagram w tą grę kiedyś. Mm będzie w jakiejś promocji wargosie za 20 euro, albo 19, może. Ze wszystkimi dodatkami, tak zwana Complete Edition, żeby już żeby Game of było zakończenie edition. niewycięte. Zakończenie poprawne bez tego, bez Space Magic, żeby były oczy naprawione i tak dalej. I to wiesz, no, za, za pół roku wyjdzie... Game of the Year Edition na pewno no, o, Game of Ktoś przyzna, edition. nie? Ktoś przyzna. Jesteś apologeci, przyznają. Tak samo jak z Dragon Age Inquisition, ale to, to o czym ty mówisz, to, to ja tutaj widzę cały czas symptomy, to jest pokłosie Dragon Age Inquisition. Bo dużo, ty, dużo z tych rzeczy jest w tej grze, w tym ostatnim Dragon Age. Tak gra też jest pusta, ona jest ładna, te miejscówki są śliczne, ale ona jest pusta, ona jest tak totalnie bez wyrazu momentami, że to głowa ma I gadki też są, też, też takie są trochę właśnie jak przy, wiesz, przy, w korytarzu, przy tym, mm -hmm, mm -hmm. przy syfonie z wodą. Tak, znaczy po prostu, o, wiesz, całe to momentami to jest takie rozwoju. gadanie od dupie maryniń. Mm -hmm, dokładnie. I nie ma w tym, nie ma w tym jakiejś takiej większej a nie ma w tym żadnego większego mięsa do tego jest mnóstwo rzeczy, które są tak naprawdę istnieją tak sobie po prostu, nie wiadomo w zasadzie dlaczego, no przynajmniej nie wiem, no ja jakoś nie widziałem, żeby to miało jakieś takie większe szwy, to znaczy te, te lokacje mają, mają coś takiego, że tu masz jakąś oazę, tu masz jakąś taką wioskę w deszczu, tu masz jakieś góry A tutaj gdzieś jakiś smok sobie siedzi na przykład i nie wiadomo w ogóle dlaczego nikt o nim nic nie mówi, ale są na przykład to jest takie dwie połączone polany, gdzie masz smoka przy czym jak go zabijesz, to dostajesz informację że właśnie odblokowałeś questa i zabij jeszcze 10. <śmiech> I to to jest Dragon Age Inquisition w pigułce. Albo na przykład są takie misje, gdzie um, tak jak, tak jak te, te lokacje są powiedzmy półotwarte, to potem są takie, takie lokacje jak ten tak zwany Deep Roads, czyli tam te, te takie um, czyli to jest takie zejście do tych wielkich kopalni krasnoludzkich, przy czym to jest tak naprawdę jeden wielki korytarz pomalowany w kopalnie. I na przykład są takie misje, że, że idziesz, idziesz, idziesz w tym korytarze i musisz zebrać ileś tam kół zębatych, żeby otworzyć jakieś drzwi na przykład. Albo potem, żeby przejść dalej, to musisz na przykład um, zatłuc jakichś tam dziesięciu szamanów, które mają takie specjalne różdżki, którymi można, które trzeba wsadzić w taki kamień, które rozwalają te drzwi. I powie, to, co, z tego, co rozumiem... To jest koreańskie MMO w pigułce. Gorzej, gorzej. Czyli są ładne postacie kobiece. Z tego, co ja rozumiem, co mi teraz mówisz, to jest to, że cofnęliśmy się do roku 90. Pierwszego iż I gramy w Eye of the Beholder jedynkę ehm, chyba było lepsze, wiesz? Ja się dobrze w miarę bawiłem przy I of the Beholder, z tego co pamiętam jeszcze. W dwójce najwięcej czasu spędziłem, jedynka była dość słaba, ale to widać też przypomina sytuację, bo w dwójce przynajmniej były questy typu przychodziłeś do ust i myślałem, że coś mówił, trzeba im dać odpowiednie ten, no, jedzenie, Jedzenie, zepsute jedzenie albo. coś to mogło być w Dungeon Masterze. Anyway. Jeśli chodzi o takie retro gry, to ja mam wracać myślami do Ishara, który wydawał mi się go genialną, ale jest niegrywalna totalnie w dzisiejszych czasach. Więc... Jedynka? Przypuszczam, że nie. Przypuszczam, nie, nie. Niegrywalna już wtedy, to dopiero była mi się ta mapa, która po prostu nic ci nie mówiła. To tak by sobie narysował, wiesz, placek na tym i powiedział, że... nie, no Mapa była mapa. dobra, jak się umiałeś połapać, gdzie jesteś. To trzeba było tam. Ona zachęcała do eksploracji. Ta mapa tam była prosta. To było kilka takich wysepek połączonych takimi tunelami. nie? nie, nie to tutaj nie, jakiś nie. most, tutaj coś tam... Tak, ale tam nie było... Żadnego... Takimi wąskimi gardłami. Mhm. Pamiętam, że był strażnik na mości, trzeba było mu zapłacić. Żeby... Albo, go no. albo go zatłuc. Albo go zatłuc, ale był bardzo mocny. Tak, tak, tak. No, tak. Wszyscy byli bardzo mocni na początku. Generalnie tak. No to tutaj, tutaj jest tak... Mówię, no ta gra też jest strasznie dziwna i ona ma, ona ma strasznie... No nie wiem, ja już w nią zainwestowałem 35 godzin praktycznie i dopiero wow. po chyba 30 godzinach objawił mi się główny zły. Przy czym... Gra naprawdę, nie wiem... Miał monoklu Twórcy i tak kaweł. huchają na ciebie... Nie, nie miał monoklu. Generalnie twórcy na ciebie huchają i dmuchają i po prostu tak dbają, żebyś miał to poczucie gratyfikacji, że, że po prostu no, jest to... Takie mamy czasy. Nie no, to było strasznie żenujące. Że... Ale słuchaj, wiesz, jak to wyglądało? Nie wiem, ja, ja nie pamiętam, że miał coś takiego w poprzednich grach Bioware, że nagle... Znaczy, no, no nie wiem, no... Może trochę, bo oni, początki zawsze w grach BioWare są takie, że nagle ty po prostu ze zwykłego chłopka roztropka, no nie, poza, poza pierwszym Mass Effect, tak, gdzie, gdzie masz tam już jakieś, masz jakąś tam historię opowiedzianą w skrócie, wybierasz sobie jakieś tam tak, zaplecze swoje, tak, że jesteś weteranem. Natomiast ten, natomiast generalnie w, generalnie w tych grach od mam wrażenie, że po prostu zawsze jesteś wciskany w jakieś takie buty od zera do bohatera w 15 minut. Um, Ale wiesz, że w Andromedzie my... jest dosłownie to samo, bo tam jest początek taki, że wy jesteś wybudzony na tej, na tej arce, nie? na hype Perionie, bo tam się zbliżacie do, do Nexusa, do tego, do tej, tej przystani takiej, ale tak, wiesz, tylko herbaty się napijesz, no nie? on cię zbadają, herbaty się napijesz i dosłownie w ciągu 15 minut już jest, lecisz na pierwszą misję. Jest I już poś... jesteś liderem. No tak, tak, tak. Ta. Znaczy prawie liderem, bo tam musisz się z ojcem jeszcze spotkać, wiesz, ten ojciec musi, uwaga, spoiler, zginąć, no nie, bo ty wtedy po tym ojcu pałeczkę przejmujesz, nie, jako berło. Tak, tak. To. Przy, czym to, przy czym to wygląda właśnie tak, jakby to było jakieś królestwo fantazy a nie, a nie ten a nie misja, gdzie jest jakiś podział ról, doświadczenie i tak dalej no, w nowoczesnej space cywilizacji. Magic, space, ma... space, space Magic, magic Kingdom. Się bierze, nie? Space Magic Kingdom. No to Ale z kolei, tak z kolei w tym, w, w, w Dragon Age, of Mystery, że też jest coś takiego, że w zasadzie to, w, to jest takie pomieszanie trochę Skyrim'a jeszcze tam, próbowali dorzucić trochę tak, bo też jest to zamykanie tych wszystkich szczelin, nieszczelin do innej rzeczywistości i przy czym, i też cię mają wywozić na sąd, ale cię nie wywożą, bo umiesz zamykać, a potem jak już jest to pierwsze takie wstępne starcie z tym głównym złym, kiedy się w ogóle poznaje, że jest ten główny zły, ja to w ogóle myślałem, że to już jest prawie końcówka, bo po tylu godzinach no to mówię, kurczę, może tych grze po to, prostu to więcej to. nic nie ma. A tu, się, a, tu się okazuje, że, a tu się okazuje, że dostajesz w tyłek strasznie od tego głównego złego, po czym gra, żebyście ci nie było specjalnie za smutno, to jednej postaci się przypomina ej, ale wiecie, tam w górach na tyłach to jest taki opuszczony zamek, weźmy go sobie i zróbmy, zaadoptujmy na naszą nową siedzibę. Yeah. i w zamian za to, że główny zły skopał ci tyłek, dostajesz zamek Twierdzę no, w górach. Ale opuszczony. No tak, tak. No to tak jak w pilarce, no, w of Eternity też jest coś takiego, że przejmujesz jakąś warownię, jakiś zamek i, i masz jakiś taki dodatkowy motyw z tym, że rozwijasz go. Wiesz, tutaj coś zeperujesz, to jakieś... No tam rynie, też. Tamtej, w którego Rage Station też jest coś takiego, tak. Właśnie to, to, jest, to jest ciekawe, że z jednej strony tam jest mnóstwo takich questów, takich strasznie, strasznie odsyłających do MMO i do takiego grindu, a z drugiej strony jak już jest fabuła, to nie czujesz, że zapracowałeś na to, co się dzieje w ramach postępów. To jest przedziwne. Tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie. Tylko właśnie tak sobie myślę, no nie, to wszystko, ten space magic, czy, czy, czy fantazy, czy ten, to on pasuje, znaczy, to pasuje do Dragon Age'a, bo magic, to magią tak, absolutnie jest. wszystko można wyjaśnić, no nie? No skąd, tak, się, tak. skąd się wziął tutaj, wiesz, ten miecz, który po prostu może pokonać tego złego, ten, no magic, nie? Magię, no i tyle. No, i... no tak, ale też jest różnica pomiędzy mniej lub bardziej subtelną Deus Ex Machiną, natomiast mam wrażenie, że BioWare straciło kompletnie smak i jakby rozeznanie, kiedy to ma, no właśnie... kiedy można graczowi pomóc tak odrobinkę, a kiedy, a kiedy po prostu to jest waleniem po prostu między oczu, takim, takim rozwiązaniem fabularnym. Oni po prostu już tłuką z moździerza po oczach w tym no momencie. No właśnie, I to w Andromedzie jest tak wyraźne po prostu, wiesz, ten, ten, wiesz to jest coś to jest, to jest, to jest niesamowitego, bo w ogóle najlepsze jest to, że grasz gościem, który mimo, że jest po prostu absolutnie, wiesz, żółto tak? Nigdy nie był, no. nigdy nie był pathfinderem, on był tylko po prostu, nie wiem, że jego, wiesz, razem z siostrą, z, razem z ojcem wyruszyli na tą wyprawę, tak? Tą Andromeda Initiative, ale to ten ojciec był tym pathfinderem, tym doświadczonym żołnierzem, tym takim właśnie tak, coś w stylu szeparda, prawda? Że Shepard powiedzmy, przejmuje, czy inna wersja szeparda, przejmuje dowodzenie nad, nad arką, wielkim statkiem kolonistów, Okej. Okay. I on ma doświadczenie, on wie, co robi. A tu jest sytuacja jest taka, że po prostu jest jakiś młody chłopak i najlepsze jest to, że on po prostu jest taki troszeczkę jeszcze zawadiaka. Taki, wie, rzuca tekstami mm -hmm. i, i, i, i, i najlepsze jest to, że w ogóle ta gra to jest, no nie wiem, główny bohater to jest Captain Obvious. Po prostu, wiesz, wszystko na przykład, o, wiesz, zgasło światło, no nie? O, chyba wyłączyły się mm, te nie wiem, próbuję takie określenie, nie wiem, nie, że żar... wyłączy się żarówki, żarówki ale dobrze. nie, próbuję to w jakiś sposób, jak to jest w tej grze opisane, wiesz, bo to chodzi o to, że wiesz, nie, nie powiesz żarówki, tylko, że powiedzmy, yy, yy, kule energotyczno-świetlne. No nie, że, no, Panele. wiesz, bo to musi jakieś science fiction być, tak. O. Neonówki. Neonówki. O, coś się prąd, prąd, no nie, wiesz, na, i gaś... bo gaśnie światło i o, coś, coś sprawiło, że zgasło światło. Okej, okay, no nie? jeszcze masz tych właśnie poruczników obvious, sierżantów bo obvious dookoła, no nie, kapralów obvious, po prostu całe, całe, to, to wiesz, dookoła to zgraje ludzi ciebie, to są po prostu kapitanie obvious i cały science fiction właśnie się sprowadza do takich rzeczy ogólnikowych, yy, nieprzemyślanych, magicznych, ale tak jak mówię, jak oni się nie odzywają i na przykład jesteś na jakiejś asteroidzie, która ma obniżone przyciąganie i po prostu tym, tym nomadem, tak, czyli tym takim łazikiem, no, tym nowym tak, nowe mako. mako. Jeździsz po tej planecie. Jeszcze masz taki fajny efekt dźwiękowy, takiego dudnienia. Wiecie, jak masz się hełm założony i jest próżnia dookoła, więc jest jak po prostu wytłumiony. No tak, założony dźwięk. hełm jest dookoła próżnia, to jest dźwięk. Znaczy, to, to, to, znaczy, próżnia jest w sensie to, oj to, obniżona oj próżnia. Obniżona próżnia. Tak, mag. tak, tak, space magic. Tak, Space magic. dobrze, tak. no. jest, jest, jest super klimat. No, najbardziej mi się podobały te misje, chociaż one były krótkie. Znaczy, nie to, że najbardziej, ale w tym się, w których na przykład od, y, musisz odszukać zaginione arki, bo tych arki jest kilka, nie? Bo tam, my jesteśmy ludźmi, przebiegamy na tylko Nexusa, to znaczy tą taką nową stadę. Tak, tak, I nikogo nie ma, tak, nikogo innego nie ma, no nie? Gdzie są, gdzie jest reszta arki? I są jakieś takie poboczne misje, że znajdujesz te arki i generalnie jest tak, że gdzieś one sobie dryfują w kosmosie i ty taki aborda robisz, i one są opuszczone, zniszczone, trochę na przykład splądrowane. I jest fajny klimat. Jest jakaś ta, taka tajemnica w tym wszystkim. I tak to mówię, no, no, i mniej... Pecha, tylko... Ty masz fuksa, tak? No, no. Dlatego ja jeszcze na pewno do, do, do tego tematu wrócę, jak już skończę tę grę, zamknę ten rozdział. I mam nadzieję, że moje ADHD, przynajmniej nie ADHD, tylko, tylko jak choroba natręst, no, sprawi, że uda mi się powstrzymać przed wykonywaniem wszystkich tych misji pobocznych dodatkowych. Bo ta gra cierpi też na, na, na problem zbyt dużej ilości e, głupich dodatkowych zadań. A takich, weź trójka. Nie, znaczy, nie, no, no nie, gorzej, no, zbierz no, 10 naprawdę, kwiatków z 10 układów na mnie. Idź, zabij potwora. Ale nie, jednego, a nie 10. Ale nie, Tak, tak. Wiedźminie Pojedź to ty do... jesteś Wiedźminem. Co ja masz no znak, robić? Zabij potwory. Ty spotykasz obóz bandytów, bo bo bozia bandytów są ludzie z nami uwięzieni. Zabij bandytów, uwolni ludzi. Dziękujemy ci, Wiedźminie. Jedź dalej. To o... jest super, to jest super, bo wchodzisz. Tu był w... tu, tu, tu, tu, obóz ludzi, ale zajęli go bandyci. Zabij wszystkich bandytów, ludzie się pojawią. Dziękujemy, Naprawdę, nie no, misje były bombowe, no, no, Ale był Bernard, wyobraź sobie, że znajdujesz bandy pisarstwo, pisarstwo na poziomie samego Dika połączonego z, Sapkowski. tak, z Sapkowskiego. tak. Ale to ci nakreślę sytuację, jakby ta misja wyglądała w Andromedzie. W Andromedzie byłoby tak. Spotykasz bandytów gdzieś na jakiejś planecie. I ci bandyci mówią: Słuchaj, y, pogadamy z tobą, ale teraz nie wiem. Pff, tam nie musisz prostu... innych bandytów A Nie, nie wiem, ale wiesz co, teraz nie możemy, bo zmieniamy koło w wozie, wiesz? To przyjdź, y, przyjdź i spotkaj nas w tym i w tym miejscu. No i okazuje się, że to jest miejsce, powiedzmy, na drugim końcu tej galaktyki, nie? Na jej planecie, w ogóle innym systemie. Oni tam mówią: Dobrze, że jesteś sobie, mam do ciebie sprawę. No nie mógłbyś mi przynieść to i to z, z tej planety, bo zbieram na przykład, nie, wiem, magiczne kamienie. Dobra, jedziesz, nie? I. Jeśli byś, na przykład, bo robisz misje, misje lojalnościowe no nie w misji lojalnościowej jest tak, że na przykład e, przy kolejny Dla bandytów? Etap, no wiesz, no tak mieszam to wszystko, wiesz, tak parafrazuję po prostu e, przykład misji Benka z, z misjami lojalnościowymi. ale chodzi o to, że po prostu gracie przerzuca po całej galaktyce z najmniejszymi pierdołami, wiesz. A tak to w Wiedźminie, to powiedzmy, masz masz e, gościa, ja rozumiem, pan którego uczucia. Ja rozumiem, że musimy wszyscy bronić Wiedźmina, ale stary, mówimy się, misje poboczne Wiedźmina to było straszliwe, męczanie. Ale dobra, to zrobimy tak, że zamykamy no, temat Andromedy, bylo, no. ja bym wolał na byle posłać Piotka jeszcze. Znaczyń, z Dragon... jeśli, mamy, jeśli, mamy, jeśli mamy zamknąć ten, temat Andromedy, to um, ja chciałem dodać jedną konkretną rzecz, a mianowicie jakby im, im dłużej gram i mniej chce mi się grać w Dragon Age Inquisition, tym bardziej rozumiem dlaczego powstało coś takiego jak Andromeda. I tutaj, tutaj będzie bardzo konkretne oskarżenie z mojej strony, głównie w stronę prasy i graczy. Cześć, a, tak, dlatego, to... że nie ma dużej różnicy pomiędzy Andromedą a Dragon Age Inquisition. I teraz pytanie, gdzie wy kurde byliście, dziennikarze tak zwani, jak trzeba, zresztą, byśmy... stawić oceny, jak, jak trzeba było wystawić niskie oceny, jak trzeba było porządnie pojechać po tej grze? Wszędzie przecież były 8 na 10, 9 na 10, w najgorszym wypadku 7 na 10. No to teraz macie, macie Master Effect Andromeda w takim razie, bo myśleli. No i tak jest, że myślenie nie temu uczciwszą częścią tych ludzi. No sorry. Eee, już to powtarzam. Od ilu lat nagrywamy Fantasmagerię? 10? No, w 2008, za rok nam no, w sukni 10. Ale jesteśmy starzy. Dlatego temu mówiłem, że gracze w swoim jak uzależnieni od narkotyków, nie wiem, gdzie, ładnie mówi w Irlandii junkies. Są kolesie, którzy robią wszystko, tylko dlatego, żeby dostać troszeczkę, żeby dostać fiksa. Ale to jest zabawne, bo e, przecież to jest tak naprawdę, na przykład kupowanie gier na premierach, to jest totalnie niewymierna wartość. W sensie kupujesz za to, za to coś, co, co nie ma tak naprawdę żadnej wartości, bo co za problem jest na przykład, nawet jeśli, e, bo ludzie często tak tłumaczą, że no, ale to poczucie, że kupujesz go na premierze i możesz rozmawiać ze znajomymi. Na, jak trudno jest wpaść na taki pomysł, żeby się umówić ze znajomymi. Słuchajcie, kupmy tę grę wszyscy razem za pół roku albo, nie wiem, za dwa miesiące, jak już będą wszystkie patrze i będzie trochę lepiej chodzić. No no zawsze się ktoś wyrwie, zawsze się ktoś no wyrwie. Zawsze znajdzie jakiś Damian z ADHD, który powie, debile jesteś, a ja gram, <patio> so, so, haha, oh, so, oh, to gram, mówią, ten dragon a idzie super, taka grafika, w ogóle świetna jest, to już dobra so, kupujemy, kupują i grają, a po 35 godzinach już nie przeznacznie śmierdzi, po prostu kupą, no. No, trzeba przyznać, że grafika w Dragon Age'u jest dobra, jest ładna, fajnie to wygląda, tak. Natomiast. jest ładna, no? No tak, no zgadza się, zgadza się, bo po ilość tam godzinach przychodzi jednak ten niesmak i... Ale też, chyba z Dragon Age'em to... był podobny problem jak z, z Mass Effect'em, że ludzie tak pragnęli po prostu kolejnej części Dragon Age'a po dwójce, wiesz, pojedynce rewelacyjnej tak bardzo chcieli znowu zagrać Dragon Age'a no i wiesz, no, tam... Tak, tak, tak. Natomiast, ale na przykład zobacz jedną rzecz, e, przynajmniej tak mi się teraz, teraz mi przyszło coś takiego do głowy. E, I tak a propos jeszcze w, w tego, jak strasznie zmieniła się koncepcja tego, czym jest gra RPG w Bioware. E, w sensie... Jak były pierwsze, jak były pierwsze trzy części Mass Effect, zobacz ile było różnych, um, nawet pod takim względem takiej twórczości fanowskiej. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale jak, jak, sobie właziłeś na serwisy z losowymi obrazkami, tak zwane Infinite Scroll, mhm. ile było różnych tapet, nie tapet, jakichś rysunków, szkicy, na przykład szeparda męskiego, żeńskiego, jakichś komiksów, niekomiksów, to róż, różne, rzeczy. Od najprostszych gryzmów po naprawdę ładne prace. Mhm. Um, a ile jest takich prac, na przykład, um, z główną postacią Dragon Age Inquisition w roli głównej? No to chyba nigdy nie było. Zero. A. Dlatego, że ta postać nie ma charakteru. Ta postać po prostu nie ma charakteru. Ty masz, masz tam jakieś tam opcje do wyboru, natomiast tutaj nie ma w, w Dragon Age Inquisition nie ma żadnego motywu przewodniego tak naprawdę. Masz ileś tam opcji do wyboru, możesz sobie reagować na tam cztery, czy tam pięć wybranych sposobów, natomiast ta postać jest kompletnie pozbawiona jakiegokolwiek Ale takiego kręgosłupa słupa. Zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, tych czasów, które nastały, że po prostu, y, y, żeby zrobić taką postać z charakterem, to trzeba byłoby troszeczkę się wysilić na, może na jakąś kontrowersję. Tylko przede wszystkim, tak w Damianie, y -hmm. trzeba by zatrudnić choć, to potrafi pisać. No to jest jedno, nie no, to to wiesz, jest dużo To jest, to jest, jest w, w, dużo sine qua non warunek podstawowy, tak? No, ale wiesz, jest dużo łatwiej, naprawdę dużo łatwiej, że zajrzeć się po biurze, wskazać palcem na koleśa, który przyniósł pizzę, albo na interna, który akurat czyści komuś kogoś buty, albo, nie wiem, y, sprzątaczkę powiedzieć, ty napiszesz fabułę do Mass Effectu. No czy, tak jest, mówię, ale, ale, ale, tak, tak było, ale, no okej. Okay, tak się stało, ale... ale... Ale ja nie umiem pisać. Dasz, a, dasz radę, da radę. I no i tak to wygląda, no to, stawię, to, to, no, to nie, jak mam być ale postać o to, że, że postacie, które są interesujące, to są y, postacie ze skazą. To są postacie, które mają coś takiego, co w dzisiejszych czasach brzmi bardzo kontrowersyjnie i powoduje, że ludziom odbija. I to, że na przykład y, ludzie reagują w jakiś taki sposób, że ktoś jakiś lim, limeryk wrzuci, który jest powiedzmy niepoprawny politycznie, czy że jakaś postać została źle przedstawiona, albo że coś jest według ich bez smaku, albo że coś y, wzbudza kontrowersję, jak ta reklama scandal Jenner z, z Pepsi. No po prostu ludzie, od, odpala im się po prostu korba bez względu na to, co się pojawia w tym, i teraz stworzyć jakąś postać, która byłaby interesująca. Bo by się wydaje, że jakby w dzisiejszych czasach yy, powstały gears, ale w dzisiejszych czasach nie, że remake, no nie robimy remake czy kolejną część, tylko dzisiejszym bohaterem no nie, nowych gearsów jest Marcus Fenix. Mogę się założyć, że się do, do, dobrali do niego, do jego osobowości. Przecież ile było tekstów o, o, o Dominiku, no nie, takich nie, niedawno analizujących jego postać, jego takiego podejścia. Wiecie, wiecie o jaką mi historię chodzi, co on szuka tej żony i tak dalej. Że w życiu by nie przyszło, wiesz, doszukiwanie się jakichś takich, y, nie że elementów osobowości tego człowieka, tylko jakiegoś takiego szukania w nim y, jakichś takich negatywnych cech. Jakichś y, Jakiś, no nie wiem, no nie, ale chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że strasznie dużo e, czasu się poświęca energii na krytykowanie, doszukiwanie się dziury w całym i e, tak jak e, to chyba Anne Rice e, powiedziała, e, e, autorka, ale się nie mylę, wywiadu z tak się nazywa, Anne Rice, nie? Anne Rice. Że największym problemem w dzisiejszych e, pisarzy i, i, i moim zdaniem to też można odnieść, e, wiesz, do kier, to jest, to, to jest autocenzura. Bo, bo, bo ta autocenzura powoduje, że, że ograniczając się twórczo no nie, nie podejmujesz ryzyka, no nie, nie, nie, tworzysz. i to? Ty, ty, to ty to powiedziałeś, czy Piotrek powiedział. From social, social justice warrior to so, from social justice warriors to social justice warriors. No tak, tak, tak jest. No, tak, gra no, tak tak tak po. To ja raczej tego nie powiedziałem yes. Nie, no, ja, ja to, tak z, z, żartem, bo, ale to a propos właśnie tego, jak, jak, jak ta gra jest zrobiona tak właśnie jest, według checklisty, nie? Że, że, chcieli zrobić, żeby byli. Wszyscy, e, no, orientacja seksualna, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Mamy jeszcze kogoś trans. No nie, ale to musimy tak zrobić, żeby to by wszyscy widzieli, że to jest postać transseksualna, nie? Nie można tego delikatnie. to było strasznie słabe zrobione. To mogli dokładnie. sobie darować zupełnie, bo to. Dokładnie. Mogli to w jakikolwiek inny sposób zrobić i, i super by było. No bo, w przyszłości pewnie będzie taka technologia, że zmiana płci to będzie niemal jak zabieg kosmetyczny. I, I to nawet nie będzie coś, co wiesz, co przychodzi do ciebie wielebny Pathfinder, a ty od razu mówisz, wiesz, jak byłem Stefanem, to kurde, ale miałem życie, ale teraz jestem nie wiem, Jessica Stefanią. i się cieszę strasznie, że po prostu mogę się wreszcie realizować, nie, na jakiejś nowej planecie. To jest bez sensu, to jest narzucanie takiego właśnie tej robienie tej checklisty, że musi być to, to, to, to, to, a nie skoncentrowaniu się na tym, żeby y, mieć jakiś przekaz i zrobienia wokół, wokół tego przekazu właśnie y, wciągającą, pasjonującą historię, która, która nie będzie no. oparta na, na sztampach, no nie. I... A ja, to, a ja to mam takie głupie pytanie, nie? Tak, tak, w razie? Ile się sprzedało egzemplarzy? Ty gry już. Nie, to nie wiadomo tak, wiesz. To, to... i no, też pewnie nie powierza. Sprzedaje się dobrze. Sprzedaje się dobrze. Wydaje mi się, że się dobrze sprzedaje. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii chyba pamiętam, że to było, gdzieś widziałem gdzieś mignęło, że, hmm. że, że przegoniło nawet e, inną słabą grę, dalej świetnie sprzedającą się, to znaczy tą Clancy's z Ghost Recon Wildlands. Z tego co widzę masa Effect Andromeda, jest na pierwszym miejscu w, w, na czarcie w UK. No, no, no, no, no. czyli nadal jest tam, no, to może coś to jest innego dane z, tradycyjnego. Z 3, z 3 kwietnia. Znaczy, znaczy mi się wydaje, że tutaj troszkę my jakby też pomijamy tę te, te kwestię, która, która nie jest do końca. Nie potrafimy tego do końca powiedzmy ogarnąć w sensie liczbowym ale jest całe mnóstwo ludzi, też rozmawialiśmy o tym, że są wielokrotnie, ten temat się wielokrotnie przewija i przypuszczam, że on w tym przypadku, że to też zadziałało. Jest całe mnóstwo ludzi, którzy mają kompletnie gdzieś jakiekolwiek serwisy growe, nie czytają o grach w ogóle nigdzie, natomiast grają, po prostu szkoda im czasu na czytanie o, o graniu, i po prostu przychodzą, widzą, o nowa gra, a mam pieniądze w tym miesiącu. No, kupuję, wezmę, albo nie wiem, grałem tak. w poprzedniej części, dobra wezmę. To są goście, którzy nie mają konta na ludzie, którzy nie mają konta na żadnym serwisie społecznościowym, żadnym, znaczy może nie w sp serwisie społecznościowym, żadnym serwisie z grami typu Eurogamer, albo jakichś forach i tak dalej, i tak dalej, bo nie mają na to czasu. Tak, tak, tak. No i, tak, no tak, um, no tak I kupują fizyczne, na... na przykład fizyczne nośniki. Tak. W sklepach po prostu bezpośrednio wchodzą, biorą, wychodzą, koniec i myślę, że tutaj też zadziałało właśnie, właśnie między innymi to no ale panowie, to, taki, to ja zapodam inny kontrowersyjny temat i, i pewnie się Bernardowi zaraz ciśnienie podniesie trzymasz się Bernardzie, tam jakieś krawędzi <grymne> się. Trzymaj się cyberpunk no, no. ma być ma być, no. Ech, czyli myślałem, że jak zrzucę słowo klucz, to was odpalę, strigeruję was. Wiesz, zrobię taki ten... Ee, nie rozumiem, z... no ma być od, od tego, od koleś, od, od, od tego. No, nie no. projekt ma zrobić? CD Projekt zarejestrował no. jako znak towarowy markę handlową słowo Cyberpunk w Unii Europejskiej. Oni mają teraz po... na wyłączność Cyberpunk. Stary, już dawno się przestałem takimi rzeczami, skoro im na to pozwolili, to już nie jest okej, okay, noc... Myślałem, że z... Wiesz, chyba źle zrobiłem. Przygotowałem tutaj wszystkich na to, że będzie bomba. Już dawno się przestałem takimi rzeczami stresować, bo to, to jest po prostu zbyt męczące no. i zbyt. I tak byśmy nic my z tym nie zrobili, nie? I tak nic z tym nie zrobię, i tak nic z tym nie Chcieliśmy nie zrobię. zmienić na nazwę podcastu na Fantasmagieria, na cyberpunk. Gieria. No, nie możemy, no, no. Wiem tak, Wiesz, to jest bardzo takie płytkie i bardzo prymitywne zagranie, no ale... Ale no bo jakie są konsekwencje tego? No bo robią Cyberpunk, no zarejestrowali, to znaczy, że wszystko jest w drodze, no co? Jeśli zastanawiam, jakie po prostu będą konsekwencje w przyszłości, bo tak jak inny przykład, też pewnie słyszeliście, że Bethesda zarejestrowała jako znak towarowy Scrolls, tak? ja stary, to już wieki temu, już zdążyła mieć parę razy proces z tego tytułu. No właśnie. proces Musiała wytaczać, tak? bo to no jest prawo, właśnie. prawo... Pamiętajcie, że no, no to zrobić... prawa autorskie? No, czy się czy, czy, czy oni... Za, czy ten czy, czy, czy projekt za Jeszcze nie. Sa, cyberpunk, czy próbuje zarejestrować Cyberpunk 77? Cyberpunk, po prostu Cyberpunk. A czy zarejestrowali, czy nie zarejestrowali? Zarejestrowali i przyklepane zostało to 23 marca. Oni to złożyli, no to... jak poziomie w tamtym roku, nie było w ogóle sprzeciwów i zaklepane. To... No czyli będzie franczyza, tak? Będzie wszystko, co się... No tak, się kłodki, podkładki, podkładki, wszystko, co będzie miało, wiesz, no słowo dobrze. cyberpunk, tylko oni mają prawo do tego. I kwestia jest taka, że jak Notch robił taką grę bardzo fajną, karcia, no nie wiem, czy ona w końcu się w ogóle pojawiła, mogła się przez to... Pamiętam inną nazwę. Na pewno Mike Smith jest zadowolony z tego, co widzi, tylko zastanawia się, czy Smith był na tyle mądry, żeby sobie zabezpieczyć jakiś procent z zysków i z tej całej tej franczyzy, czy był tak jak Sapkowski, no nie? To będzie pewnie jak ten serial. To... Dajcie mi to od razu grubą kasę, no nie? Walizkę pieniędzy. 10 tysięcy? Mm, tam 100 tysięcy kasa. Nie wiem, ile tam zapłacili, ale jak, jak po prostu... No teraz pewnie żałuję, biorąc pod uwagę sukces serii, więc... Jak oni tam mówią, że miliard już zarobili złotych na... Znaczy zarobili, no Wiadomo, że to trzeba by Koszty, wszystkie inne rzeczy podejmować. Być może. No ale wiesz, gdyby nie oni, to nie byłoby wspaniałej gry, więc. Yy, jeszcze nie można mieć pretensji na przykład do, do kolonela Sandersa, że sprzedał KFC za 2 miliony dolarów tam, nie wiem, w latach 60., a to jest druga na, na świecie restauracja taka, typu właśnie franczyzowego jak McDonald's. Nie? I, I przynosi miliardy dolarów, nie? No, takie czasy, nie? Restaurację bym tego nie nazywał, raczej jadłodajną, ale. Ja tak to... czytam o tym, co to jest to zarejestrowane w ramach gry. No. To jest oprogramowanie gier, wirtualnych, programy gry komputerowe i tak dalej, tak dalej. To przeczytaj, bo to jest to lista jest... prawie na, na całą stronę Nie ja wiem, ale to jest podkładki kontekście domyśni, wszystko... koszulki. Tak, tak, ale to jest wszystko w kontekście gry. No, zobaczymy, zobaczymy. To znaczy, wieź. No nie, A ja wiem, to że jest tak jak w Stanach, że, tam, że oni będą musieli, nie wiem, wytaczać takie procesy... Może jak Star Wars jak się nazywa. Nie, nie, nie, ale to wiecie o co chodzi, bo dlaczego Bethesda wytoczyła proces noczowi i tej grze Scrolls? Nie dlatego, że oni chcieli, tylko dlatego, że w momencie kiedy masz zarejestrowany znak towarowy w ten sposób, to musisz, masz pieprzony obowiązek, dlatego, że jeśli tego nie zrobisz, w Stanach przynajmniej, to stracisz to prawo. Musisz, musisz po prostu wytaczać procesy ludziom, którzy używają podobnej nazwy, bo inaczej tracisz prawo do niej. W ogóle do tej marki. Zeni Max niedługo może właśnie tylko zarabiać na, na procesach. jak oni w, Ile dostali kasy za tego okulusa, którego nigdy tam palca w nie przyłożyli do tego? Co musiałbym przeczytać Chyba Pół miliarda nie do końca tak. dolarów. Nie wiem, no ja już parę razy oglądałem kilka takich i czytałem kilka takich artykułów, dlaczego właśnie Bethesda musiała pozwać, e, pozwać autorów Scrolls za to, bo po prostu inaczej straciliby prawa do. A do tej nazwy no I nie wiem, się, nie wiem, szczerze nie, nie, nie akurat ostatnio o tym czytałem tak. sporo, nie żebym nie, nie, nie, że nie, bro, nie, nie, bronił Bethesdy, bo, bo, ten, bo to też oni mają też się swoje za uszami nie, nie no, Bethesda ee... jest super, dzięki niej mamy znowu Fallouta tak, no, zwłaszcza Fallout 4 jest fantastyczny <laughs> nie, przyznam się bez bicia, że nie, nie, nie, nie ja interesują się na tyle bardzo, żeby żeby mi to Sens, powiech spędzało. Bethesda to raczej można ganić za co, coś innego, czyli za to, co nie, czy w zasadzie ZeniMax chyba to, tak? Bo to tak. oni wprowadzili, że um, jakby obowiązek wydawania gier, znaczy brak wydawania um, gier dziennikarzom wcześniej niż w dniu premiery. Hmm. To wszystkie firmy teraz zaczynają wprowadzać jedna po drugiej, to jest jakaś epidemia. Znaczy, problem I to nie jest problem. Z dobra. tym, że po prostu będą takie y, recenzje, które, które są robione na kolanie na szybko. Wierzy, to nie jest kwestia pisania recenzji, tylko kwestia tego, jak, jak, jak zrobić recenzję gry, którą na przykład, której przejście na przykład zajmuje, nie wiem, 60 godzin albo i więcej. No, albo tak jak masz właśnie ten Dragon Age Inquisition, gdzie tam przypuszczam, że biorąc pod uwagę, jakie są recenzje tej gry, to dziennikarze chyba grali w jakiś tak zwany vertical slice, albo właśnie mieli, nie wiem, pograli trochę w początek, trochę w środek i trochę w koniec w końcową część i musieli napisać. Z na podstawie Zeldą tego widać było, że właśnie bo dostali tydzień przed premierą i co nie stanowiło problemu, żeby w, w, w dniu premiery te recenzje były. Czyli te, nie wiem, bagu, czyli Ktoś siedział, bo to jest naprawdę długa gra, tak? ktoś siedział po przynajmniej, nie wiem, 10 godzin dziennie i tłukł tę grę. Bo, bo, Fantastycznie to też, być też pewnie wszystko oni Umówmy się do tego, że Zelda, podobnie jak cała Nintendo, ma po prostu wyznawców nie, normalnych ludzi, więc oni po prostu siedzieli, bo dostali spełnienie swoich marzeń, i giali nieszczęsną Zeldę. No, Zelda to jest objawienie. Jak powiesz złe słowo o Zeldzie, znaczy, że jesteś to, no. Tak, powiem, że to, że to jest przesrane. W no, że to jest świetna gra, ale wiesz, no. No nie, no na pewno. Gdzie ja tam nie wątpię, do dieta, jest a, świetna nie? Gra. Na pewno jest świetna gra. Dużo świetnych gier. No, Nawet no dobrze, to den. zostawmy ten temat Cyberpunk. Nawet Vampire Reign są ludzie, uważasz, że to była świetna gra. No na pewno, ty jesteś, jesteś numer uno fan na całym świecie. No na pewno. No, przynajmniej na wyspach. To jest chyba jedyny no, pomysł, który, którym sukces... mówi się o tej grze. Jakbym zdarwał się, to zrobił, to bym mu jaja urwał Vampire Reign... To jest jedyna gra, znaczy jedyny podcast, o którym yy, o tej grze się Który mówi. Który wspomniał o grze. Tak. I to za każdym razem powinniśmy dostać jakiś ten. Przecież jakiś upinnego od tej firmy, tak, która to Darmowa stworzyła. wersja Vampire Range żeby się wszędzie. No właśnie, drogi filu Spencerze, kiedy we wstecznej kompatybilności zagrałbym na One? w Vampire Rain. Na Scorpio, na Scorpio już wiesz, w 60 klatkach na sekundę i 1440p co najmniej. Dziękuję Piotrze, że poruszyłeś ten nie temat. Nie. Właśnie, dzisiaj, wreszcie, Eurogamer złożył raport z wycieczki do talnych laboratoriów JPL Microsoftu, no nie? Projekt Scorpio. Wreszcie wiemy, co siedzi w tym w tym pudełku, którego jeszcze nie widzieliśmy i powiem Wam najpierw, co mnie zaskoczyło. 1 terabyte dysk. Słabo, nie? To jest tak, jak zacznę... W tych czasach to jest tak mało. Piotr, jak zaczną ładować te 4K tekstury, no nie te, te, te pliczki, to się okaże, że na tym jednym terabajcie to będziesz miał z 5 6 gier, nie? Bo to wszystkie będą miały te takie y, paczuszki z wysoką hmm. rozdzielczością. To no, wszystkie się, gry, wszystkie gry na... teraz mają tak średnio po 50 gb nie? No Będę więc miał to jeszcze na ten. Miejsce na, ten. Na, na cztery. Błogam w jedną naraz, więc spoko. No, ja, ja też, też żongluję, też żongluję. Znaczy ja powiem ale... tak, umówisz takiego. Ja myślę, że to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. No nie najmniejszy, bo podłączasz sobie dysk USB i masz, ok. tylko ja nie lubię takiej estetyki. Moim zdaniem gryła no. konsoli, Bliła. bo to jest zrobione. To tak samo jak masz telefon i telefony są pięknie zaprojektowane, na iPhoney. nie wiem, iPhony, no cudownie oglądają, ale wiesz, że ten telefon, jak go nie włożysz w kondonka albo w jakiegoś innego etui, to on ci się zaraz porysuje, będzie brzydko wyglądać. Znaczy nie brzydko wygląda, tylko w sensie... Znaczy nie sprzedasz go już Brzydkie rzeczy mogą no. się. Tak, no więc ja kiedy jestem taki, że mój telefon mam drogą Xperia, to ja y, trzymam bez żadnych pokrowców, nie? Ale no widać, że po prostu. Ja na przykład e, telefon, mam telefon tak że zawsze wkładam znaczy już teraz nie zawsze, nie zawsze sorry zacząłem od, od jakiegoś czasu wkładać w Otera i przyklejać osłonkę na ten, bo nie wiem, czy wiesz, czy pamiętasz, ale ja mam ten decyto, że jeśli mam nowy telefon, to góra to ci musi po 14 dniach mogę potrzaskany. Po prostu ty jak masz normalny ekran ten, to, to, to, to nie widzisz. To musisz mieć jakąś kreskę, musisz mieć jakieś linijki, więc które ci mam nowy telefon masz... i kupiłem sobie Otterboxa i kupiłem nawet pierdolnik naklejany na to z jakiś tam tempered glass, który ma było osłonić, mój też przed tym rozpierdolnik. Zaraz sobie test tą taką wycinarką wodną pod ciśnieniem, czy np. wytrzymać telefon na pół tak no ale Piotrze, Prakes dzisiaj pojawiła się informacja na temat bebeszków uh -huh. i tak no, wygląda na to, że no, jest mocny to sprzęt. No jest to niewątpliwie najmocniejsza konsola na ten moment, ze wszystkich dostępnych. Tak. Znaczy, przepraszam, tych konsoli nie ty ma jeszcze. Nawet od Switcha. Znaczy będzie od Switcha. Od Switcha nawet od Switcha. Znaczy, od Switcha to ma, twój telefon jest mocniejszą konsolą. No jest, no, no, jest. No co no, zrobisz, no nic nie zrobisz. Nic, no. co? <głos> nie przepraszam, ten Tigra czy Tigra X1, X1, no to jest chyba jakiś taki mocny procesor, więc ja nie wiem, co w moim telefonie siedzi ale. No, ale nieważne. Przeczytam na szybciutko. Nudne cyferki, i, ale, ale to coś tak coś naprawdę. To we don't, we don't Dlatego, że ktoś na przykład może nie mieć Wikipedii. Słucha na przykład no, bo podcastów. Myślę, że ktoś kto na nie ma internetu. Może ma właśnie, nie wiem, ściąga przez modem. tylko ma zablokowaną na portach Wikipedia. Dokładnie, dokładnie. I to jest no Dobrze, no i ma zablokowaną na portach Wikipedia, to okej. Okay. <śmiech> tak, więc <śmiech> czytam, czytam, prawda, z, z, z kartki. E, z e, z, e, z tak, wirtualnej kartki. Więc tak: 8 zmodyfikowanych rdzeni, X86, X8, e, prędkość, znaczy prędkość, częstotliwość zegara 2,3 GHz. To jest więcej niż y, rdzenie Jaguary 2.1 w Pro. PlayStation 4 Pro. Bo tam w Pro to jest chyba w ogóle y, procesor AMD. Tutaj jakiś powrót do Intel. A nie jest Itela, ten sam tak? procesor? Znaczy jest jakiś zmodyfikowany rdzeń 8.6. Znaczy jest z... spekulacja znaczy jest, jest jest... taka, że to też jest Jaguar, ale, ale nie wiadomo. No to mi się końca. udawało. że czytałem, że jest spekulacja, że to jest ten sam proces tylko podkręcony. No, no, no, no. no. no to to siedzi, to... siedzi ten Steve <laughs> Balmer, czy jakiś nazywa ten nowy gupta, siedzi i podkręca procki. <laughs> I zabija. <laughs> Przez Roberta no nie no. Co jest Richard LED LED Blender? Jak on się nazywa? Ledber. Nie ja miałem na myśli prezesa tego. Nie ja wiem na myśli prezesa Microsoft się nazywa. Gupta jakiś tam, nie? Bo jest jakiś. W ogóle ten w taki, taki sympatyczny człowiek, no nie? Ale on tam był, dotykał, mówił, że jest super. I że to nie jest Jaguarne, ale kto wie. GPU 40 zmodyfikowanych jednostek obliczeniowych 1172 MHz. Okej. Okay. To nikomu nic nie mówi, no. tak. Myślę, że więcej komuś Dokładnie. powie na przykład to, że jest 12 giga pamięci. O, tak. Z czego 8 jest przeznaczonych jest... chyba do gier. Z czego 8 jest tak? przeznaczonych na ten, na na, na... na system. Na system. <laughs> na system. Nie. Nie. Nie. Ale w ogóle z tego, co, co, co właśnie Richard mówił, to jest jakaś technologia, że jest system na chipie. Nie, może Bernard wie coś... Na no jest coś takiego. jak no przecież są tam, na przykład pecety są na chipach. masz peceta na donglu, możesz zmieścić peceta z jakimś takim podstawowym intelem strasznie starym. To nie mhm. jest żaden problem w dzisiejszych czasach. Miniaturyzacja. No, znaczy, no wiecie, więc to przyspieszę. Powiem szczerze, że. I don't care. I don't care. Napęd optyczny, ale taki sam jak w Xboxie One s czyli 4K UHD. No, no Ultra okay. HD. Ja się strasznie cieszę, yeah. bo ja y, y, już powoli się przymierzam do przejścia na Ultra HD. Jeszcze no biblioteka też. filmu się po, po, musi się poprawić. Ja też się powoli przymierzam, będę potrzebował coś do swojego pokoju nowy, że sobie kupię Ultra HD. Pamiętaj, że poniżej 100 cali nie schodź. Nie do swojego pokoju. Do swojego pokoju niestety nie ma takiego miejsca. Do swojego domu do pokoju Ale domu byś ten, który masz nad, nad kominkiem. Ile to ma cali? 45, 75, 75 tylko. Nad 1. A no to to wiesz? Zmieściło się to? <grym> <budełeczko> Podoba <grym> się <grym> Oknem, Oknem. Oknem. Do, do, do salonu. Bez Daj. najmniejszego problemu. Problem jest taki, że załowałem, w dniu, jak go dostarczyli, to żałowałem, że nie żałowałem większego. No. Mały człowiek, duże potrzeby, czy duży człowiek, małe potrzeby? Nie, jeszcze ja ma małego jest. po prostu. No, tak. Przepustowość pamięci 30, 326 bajtów na sekundę, czy Gigabitów na sekundę. Przypuszczam, że gigabitów. Więc, tak, Gigabitów. Ja sobie nie wyobrażam, jak to musi być szybkie. Fium. Ja sobie zawsze bardzo. Mam... Takie szybkie. Ja to lubię sobie tak, tak romantycznie pomyśleć. Tak Tak, tak Jak Magic. A później znowu. Znowu ten level się wczytuje 20 sekund. Skandal! I tak sobie myślę, że za naszych czasów, jak się na Atari ST czy na Midze, odpalało grę, wachlowało się przez 5 minut dyskietkami i wtedy się odpala, odpalała gra i wtedy był człowiek szczęśliwy, że to tak szybko już. Tak? Bo przecież jeszcze parę lat wcześniej wszystko z kaset, nie? 20 minut to minimum. A teraz 20 sekund to już jest wiesz, tragedia. To już jest dramat, nie? No, jak widziałem dzisiaj e, filmik z, z Lego z, y, City Undercover, nie? Tam porównywali czas ładowania na Switch i na EU I nadal jest niepoprawione. I tam jakieś setne sekundy liczyli. Tak sobie, kudę. No ja wiem, że to czasami nawet te 5 sekund robi różnicę, no ale cieszmy się tym, że że latamy w kosmos, że no, mamy samoloty, że jesteśmy w kosmos, przyszłości. To wiesz, to jest... Że już nie ma kaset, z których wczytujemy gry, tylko mamy po prostu coś, co się wczytuje w parę sekund, no, a nie, a nie w, w parę minut. No to bym, to że... bym nie przesadzał na twoje miejscu. Właśnie teraz mamy takie gry, zwłaszcza w segmencie AAA, które się wczytują parę minut. To nie jest to, no, to nie jest 30 sekund, tylko raczej tak, dwie minuty, półtorej na przykład. I to jest między innymi zasługa takich, a nie innych dysków. Proszę no, i biorąc pod uwagę, że jak na przykład giniesz co kawałek, to jest to trochę ogarnięte mimo wszystko. Tak, nie. Powiem tak. No, Benek jak zaś ci powiesz, że to musisz nie ginać, to musisz się musisz te poprawić. Tak, tak, tak. No, ja pamiętam te, te, pamiętam te złote czasy, kiedy graliśmy na przykład w Mortal Kombat na Midze z kolegą, i tam, że za każdym razem trzeba było dyskietki praktycznie zmieniać. A tak, jeśli miałeś, miałeś więcej niż pół mega pamięci, A... ale. Ale można było grać z tymi no. samymi postaciami, wtedy nie trzeba było zmieniać tak, dyskietki. Dokładnie, Piotrze, <laughs> dokładnie. My żeśmy zawsze grali tymi samymi Ja zawsze grałem nie, tą samą nie, postacią, nie, nie, to w dwójce. Zostaw to! Zastanę po co, po co? No. Trzy godziny zmieniając ja tak Czy jest i ten, ten sam to koleś, grało. tylko ma inną moc. Po co zmieniać skąpiona na subzero? Pamiętacie pierwszego Mortala na, na midze? Mm -hmm. Tam jak się z Shamsungiem, tak? On się chyba nazywał. O Jez, on chyba najdłużej czytywał, bo przecież te wszystkie postacie się potrafił zmieniać. Ale na midze była tylko postać, on tylko w jedną postacie zmieniał, w tą, w którą ty grałeś. Tak, tak, Takie było Tak? Był tak, ograniczenie. tak, tak. tak? Nie pamiętam. Tak, o, tak. Stare dobre w... czasy, stare dobre na czasy. Tak nie miałeś tego, więcej ramu. No <laughs> ale to mamy te suche cyferki za sobą, robią wrażenie niesamowite. I powiedzcie mi, panowie, czy potrzebujemy takiej, takiej półgeneracji? Pewnie, że tak. Ja się, no, sorry, cofnij się do ileś tam tych podcastów, ty tam jest, jest masz. jakśmy mówili o pierwszym magnetowidzie od Sony i pierwszym magnetowidzie, poszukaj moich wypowiedzi, mówię, że to jest po prostu nowe, to są po prostu pecety. Tak, no to nowe pecety też były PCety, wiesz, nowe, pierwszy to, że... Xbox to był PC. no ale nie już te, ale już teraz już nikt nas nie oszukuje więc jak to z pecetami bywa po paru latach trzeba usprawnić pewne szczegóły w pececie to... ale to powinno być komponentowo jak modułowo nie? Ach, wymieniasz jedną część nie, ludzie jeszcze nie są na to gotowi ja myślę że Microsoft czeka aż coś takiego wprowadzi ten Sony Boże, jak to w Microsoft wprowadzi, to będzie to zło i w ogóle dramat i, i, i ludzie się zaplują. Jak to wprowadzi Sony, to tak jak Apple. Jak Apple to wprowadzi, to się okazał, że to jest najgenialniejszy pomysł, że to jest po prostu Jezus Maria, objawienie, czemu nic na ty wcześniej nie wpadł. I wtedy będziemy mogli mieć to. Wszystko. No ale to dla mnie takie Scorpio, to właściwie jeśli to ma być taki PC, I to tak kupisz, tam i i aplikację. Tak kupisz. No, nie, nie wiem, dokudę, ale na przykład Piotek ma, -ta. tak tak ma dobrego peceta A Piotek ma dobrego peceta i na przykład on nie musi kupać, bo on będzie mógł na Windowsie 10 na tej aplikacji Xbox, te wszystkie gry ja w ogóle nie bo ruszam nawet Windowsa mnie. 10 w cholerę z tym ustrojstwem, nie będę, nie będę korzystał z ustrojstwa, które mi wyświetla reklamy podczas przeglądania plików i folderów sorry, nic takiego nie wyświetla nie. no, Pierwszy ja się od bloka, no, Na bloka no, na system Adblock Explorer Adblock. Windows 10, tak nie, no, ja używam to Windowsa nie. 10 na co dzień w pracy nie widziałem żadnych reklam nigdy w życiu ja używam tylko do nagrywania podcastu. Anyway. Nie wiem, to ja ja cały się zostawię. cały czas na siódemce. Uuu. Seven for Life. Oczywiście, że, że tak. tak. Oczywiście, współczuję, współczuję. Tak. Dopóki nie przestaną robić gier na to, to wtedy faktycznie. No Już wiem, że na przykład była Hryja z Intelem ostatnia, tak? bo ten najnowszy Intel już jest tak usta ustawiony, że na przykład nie zainstalujesz go na siódemce nie ma się Piotrze, zawsze będzie jakaś Virtual Player, czy tak to się nazywa, albo, albo jakiś Windows 7 Box wyjdzie, nie? No, no, no, no, koniecznie. I, i będzie można odpalać te anyway, prawda jest taka, Damianie, że ty i tak kupisz, i tak kupisz. Nie, tego, no ale ja kupię kup dla tego 4K. Tak a wiesz. No, Bulkasz się plujesz, a i tak piecz będzie w sklepie, no. Strzedam Switcha, wymienię na Scorpio. Taką reklamę dam. Ale nie, no ja to, patrzę na, na ten wyścig zbrojen i Zastanawiam się, co ci biedni posiadacze normalnych konsol, takiego Xboxa One, takiego PlayStation 4 Slim. Zrobię to, co ja zrobiłem. Ja moją, mojego Xboxa One właśnie pchnąłem do kolegi i teraz sobie kupię Xboxa One Slim, tego pchnę, pchnę i kupię sobie Xboxa Scorpio w grudniu. No. Jak jeszcze sobie kupisz ten telewizor 4K, to, to wpadnę do ciebie Netflixa, będziemy mogli na Netflixie, są filmy 4K, albo na tym, albo na płytkach. Nie no, super, będziemy tak. się dostykać końcówkami. Posterujemy sobie. Ja bym chciał, pilotami. żeby ten, żeby wreszcie w moim kraju wprowadzono. Jak to się nazywa? Internet. Taki z prawdziwego zdarzenia, tak. Ruch, ruch lewostronny. O, to by było fajne. Nie, jak to się nazywa? PlayStation now? PlayStation now. Bo to jest dopiero w to jest dopiero w Stanach. W, magicznej krainie, którą oni nazywają Zjednoczonym Królestwem, a które nazywa się Wielką Brytanią w języku normalnych ludzi. Um, I jeszcze dla... Nie, dla Xboxa to jest. Ale to dla Xboxa to jest... Um, no, jak to się nazywa? Ten Windows Store, tak? Że te gry, które są wydawane na Xboxa um, One są również w, w tej wersji ja nie pamiętam, że tam jest ta wersja streamowana, no bo PlayStation Now to jest tak naprawdę gajka i, i. Na Xboxie, nie, na Xboxie po prostu masz wersję na Xboxa i na wersję na, na, na konsolę. No to no, no I, więc właśnie no i w tym momencie. I czasami jest tak, że, to... że kupujesz jedną i drugą jeśli nie wiem, to jest przypisane do konta, jest duża szansa, że jakiś jest, że, że możesz i tu, i tu grać, nie? I to, to jest to. Ale to jest właściwie tylko z grami ekskluzywnymi wydawanymi przez Microsoft. No to biorąc pod uwagę, ile było teraz unikalnych i ekskluzywnych gier wydanych na Xboxa One? To... U, u, u, Uf, te giercy, te Halo Wars 2, o którym nikt nie słyszał praktycznie. O, Halo Prawie Wars 2, to no, super gra. No, grasz? No, no, no, nie, no co ty, widziałem gdzieś tam wideo. No, no, widziałem, widziałem zdjęcia. Widziałem zdjęcia. Jak, Zdję... nie, jak, jak, jak instalowałem w Hitmana, to mi się wyskakiwały jakieś filmiki. No. No, no. Nie no, po prostu problem z, z, z tym jest, że ta generacja Wprowadza e, jakiś taki dziwny zamęt w tym, jak, jak są rzeczy poukładane. Poprzednia ge generacja była strasznie długa, ale dzisiaj. Temu... komplikujesz na rzeczy no ale nie, chodzi mi o to, że skoncentrowano się na tym, żeby gry były interesujące, a nie, żeby y, były, nie wiem, y, y, olśniewająco graficznie, bo one już były wtedy ładne, nie? Bo to, bo to kwestia jest jakiegoś takiego też stylu, nie jak wprowadzasz. Ale nie było wyścigu zbrojeń. Teraz mamy koncentrację, że nie mamy gier to czym się chwalimy? Znaczy to Microsoft ma takie, bo, bo mimo wszystko są one jakieś tam gry ma i trochę tych gier takich, które również są ekstuziwami się pojawiły na PlayStation 4, Średnia natomiast majeżdża. Xbox... Mieli ładny początek roku, tak Piotrze. Z no, no natomiast, natomiast, natomiast Xbox one nie po ma poprzedniego takiej gier, niestety... Ani jedna, ani druga. Nie, nie drugi... one miało ładną końcówkę poprzedniego roku, 2016, ale teraz... Ani jedna, ani druga kosztowa nie ma absolutnie niczego, co by mi przyciągało do nich. Sorry, nic no, chodzi o gry. Nie, no jest to parę rzeczy, które ja bym zobaczył. Jest, który, no tzn. co? Parę, parę, parę, no na przykład... Ryzen Zero Dawn. No okay, no. A na przykład, e, nie wiem, nie, NieR Automata to mogę sobie zagrać na pc akurat. E, Persona 5 ewentualnie, ale to niekoniecznie. Tu no sam a widzisz, to parę, nie a teraz to się, to cofnij się cofnij w pamięcią, cofnij się pamięcią parę lat wstecz, jak, jak w tych gier było... Cofnij się wstecz, oh. Powiedziałem, cofnij się <grym> pamięcią wstecz, <grym tak, <grym> tak? powiedziałem? Tak, tak. To i i się cofnąć to do, to to to do, to to to do przodu. Sięgnij pamięcią wstecz, O i tak wspomnij dobrze. sobie czasy, kiedy się rozmawiał o Playaku 3, czy Xbox 360 jak tych gier były niemalże dziesiątki tu się chciał zobaczyć, tak? Nie, no niewątpliwie, to znaczy, wydaje mi się w ogóle, że teraz się jakby trochę rola odwróciły to znaczy wcześniej jednak Xbox 360 wygrał jeśli chodzi o, o różnorodność o gry i tak dalej i on był taką mocną bardzo marką natomiast Xbox One jest, był raczej takim no knapą, i dlatego, nie. żeby zrobić z znaczy wrażenie, wypuszczają Project Scorpio i będą że to nie jest nowa konsola która nie załóżona i tyle, tak że będziesz tak że już no, tak nie będzie, będzie nowej to... generacji konsumen. To będą już po prostu kolejne będzie projekt Scorpio, pro, projekt e, Spider project, Tarantula, i tak dalej, i tak dalej, bo, stary, bo to zrobili gry w architekturze PC-ów, żebyśmy musieli bawić w, w straszną kompatybilność, tak, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tak. Wyrzucimy, za dwa lata nowy, swoje. nowy hardware na rynek, nazywamy go project Tarantula, i zajebiście, bo teraz jest 7K, będą będziemy pchać debilom telewizory z 7K, albo w, w, 3D z czymś tam, i, i, i tak to będzie kręcić, tak jak, wiesz, to, zaczyna to, to to możemy... przypominać, wiesz, co, to zaczyna przypominać taki model trochę jak ten, jak opychania telefonów, tak? Że tak. Mieć nowy telefon i Dokładnie to chyba, tak. chyba zaczyna iść właśnie w tym kierunku. Tak zrobił Microsoft z Windowsem 10, czyli w końcu przyjął model Apple tak? bo Apple wypuścił Mac OS 10, nie pamiętam, to był 2001-2000 i od tego czasu masz Mac OS 10, tylko się zmienia, jest, jest Lion, Steppenwolf, Kurwa, Jaguar, taki, Sraki, owaki. I i wypuszczałem tylko kolejne iteracje. I tak samo mówię teraz Mac OS od Windowsa 10 tylko byłem kolejne iteracje. Nie będziesz już mówił, a to jest Windows 12, Windows 15, Windows 10 z kolejnymi rozszerzeń, tam kolejne wersje. Już naprawdę różnią, bardzo no się tak. różni, bo e, nie wiem, jak się teraz nazywa, Josemit, czy jak się teraz nazywa obecny... No coś tak, ja mam e, to przystępstwo. OS. Nie, OS. No, nie to to tak Yosemite to jest. jest stary, panie. No powiedziałem, że nie wiem, o, El Capitan się teraz nazywa obecny e, Mac, OS no, wiesz, ten, o, Mac OS 10. No i wiesz, i ten Mac OS 10, L El Capitan się różni kolosalnie od pierwszego Mac OS 10. No to, no to tak, samo, tak samo jak i z androidem też masz, nie? początku jakiś tam lizak, a teraz masz kanapkę z jajkiem. I ta Dokładnie. kanapka z jajkiem się bardzo różni od... Dokładnie tak. Ta. I tylko, tak samo... Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w komputerach, to komputery teraz są coraz wolniejsze. Bo okazuje się, że systemy są lżejsze, idzie się w, w mobilność. Widzieliście, jak wyglądają te L-kapitany? Są bardzo lekkie systemy, żeby chodziły na tych telefonach komórkowych L z temperaturą i ekranem dużym. Sam. Czy ty gadasz? No to jest L jak się nazywa? To Słynie? Kapitan to jest u s OS 10. OSX-y. Tak, no ja mówię, ale ja, ja mówię na telefonach, dlatego że jak otworzysz te, te komputery, tak zwane MacBooki, to tam w środku jest dużo baterii. A, o to taka, ci chodzi. Tak, tak, ja tak. Wiem, tak, tak, tak wiem, się... I taki mały baton i taka płytka, która udaje komputer, nie? No, no, no dobrze, I To dobrze. jest wszystko. I to wygląda świetnie, pięknie, to wiesz, włożysz sobie na dotelnej kieszeni pody, to jest lekkie, nawet tego nie czujesz, ale no, przez to, że ten komputer nie ma tej mocy, no nie, wiesz, prawą mura za okno. To naprawdę nie ma tego wyścigu z zbrojeń tam i na przykład najnowsza wersja iPada, nie wiem czy widzieliście, to jest taka wersja wstecz, odchudzona z jakichś dodatkowych funkcji po to, żeby ceną zejść do poziomu chyba nam 320-330 dolarów nie za, za podstawowego tego 9,7, czyli zejść do ceny tego iPada mini tak naprawdę. Więc, Ale to e, chyba była e, taka sama e, afera z tym z MacBookiem R, tak? Tym ostatnim też było coś takiego, no. że, tylko że tam było w drugą stronę, że, że podzespoły były chyba bardzo podobne, parametry podobne albo nawet i gorsze, a cena wyższa. Coś no, tak kojarzy, no, bo no. było w środowisku fotografów strasznych halo o to. Więc ja bym nie chciał, żeby, żeby po prostu konsole szły tym torem, nie? Ale wygląda na to, że no jeszcze trochę czasu... I im powiedzmy zajmie znalezienie tej nowej swojej tożsamości. Oni muszą co dwa lata w takim razie zrobić jakąś nową wersję. No bo będzie taki problem, że jeśli Scorpio jest powiedzmy o 30% szybszy od Pro, no to Sony mówi kurczę, no nie podoba mi się to, to za dwa lata robimy pro Super Pro, nie? I no i tak będzie. Jest 40% szybsze. I tak będzie. No tak, ale, ale gry. Ale to nie ma znaczenia, tak bo gry będą, będą wychodzić w, w tym momencie. Chodzi o to, żeby ludzie się że jest Windows, że jest Xbox Scorpio i PS Pro, żeby taki jakiś Marianek Kowalski czy inny Wiśniewski się ucieszył, że to jest Pro. W związku z czym on kupił Pro, więc teraz już gra w te gry, żeby się nie musieli martwić, że, e... No tak, no ale jeśli nie masz komuś to nie działa. No, Trudno sobie to Będziesz, miał, ten, będziesz no. miał super sampling, też to znaczy tak, up sampling, nie, down sampling będziesz miał. Wtedy będziesz miał ładną grafikę, będziesz miał ten, będziesz nie, nie będziesz miał, nie, bo um, miał to... aliasingu. Tak, no. byś, ale nie, ale wydaje mi się, to że nie to jest ustawień, problem. jeśli nie masz super telewizora, to po prostu lepiej zostać przy PC-cie. I, i, i, i damian, do tego czasu ale, ale karn... Nie masz telewizor, to sobie kup telewizor, no. No tak. Znaczy ja na przykład nie mam potrzeby kupowania konsoli od dawna. Zupełnie, Dokładnie. w tym momencie nie. zwłaszcza. No, nie ma potrzeby i już, ale no, czy masz potrzebę, czy nie masz. Chcesz, to kupujesz, nie chcesz, to nie kupujesz. Jak ktoś mówi, ale będę coś ja za 4K, to sobie kup coś za 4K. Ty za 4K w 50 cali, go 400 euro stary w, w Tesco. Szal. Mhm. Mm się nie będzie, jak będzie, będzie, będzie, że... będzie przemował jakimś tam gościem, który mówi, że on nie ma coś za 4K, i czyli tak. musiałby zakupować konsolę. Kościu. Znaczy nie, no bo śmieszne jest to, że po prostu z drugiej strony mamy konsolę, która absolutnie jest, jeśli chodzi o moc, gdzieś, nie wiem, 10 lat właśnie wstecz, gdzieś sięga, nie wiem, 2007 roku, to jest właśnie Nintendo Switch. Inny rynek. I nagle okazuje się, inny że... Rynek. Tak. Nie, no to są ci sami ludzie, którzy mają te pro-konsole, też mają te Nintendo Switch, bo to są ludzie, którzy mają dużo kasy. Ale spokojnie, to oni, tam, wiesz, no zobaczymy, co będzie w ciągu najbliższych dwóch, trzech co... Nic pewnie nie będzie, tak jak było z Wii. I ludzie to przydadzą nie, to, albo tak, będzie ale... leżało i będzie zbierało Tak, tak, tak, tak, tak samo no. jak twoje Wii leżało i zbierało kurs, zagraliśmy <laughs> raz. <laughs> nie, ja regularnie... Tak, regularnie odkurzasz. Ostatnio skończyłem Skyward Sword. Regularnie bierzesz konsole i odkurzasz, bo ci się ten, już z warstwa kurzu tak długo, że się w robić ale wiesz dobrze, Bernardzie, mieszkasz już tyle lat w, w tym kraju, że tutaj się kurz robi po 30 sekundach. U mnie sekundach. się nie robi kurz w 30 co Powietrzałem codziennie odkurzę. Wiem dlaczego, bo nie mieszkam w centrum przy stacji kolejowej. No tak, no ale no, po prostu... Mieszkam wiesz, na wsi czystym powietrze. To nie ma faktu, że u ciebie kurzu na, na, na Nintendo na Wii jest tyle, że się w robią. Więc sorry, no, no please, please. dementy. Tak nie, samo będzie tak ze Switchem. W... Raz, raz wydoisz kod... krowę las tam jakąś głupią gierkę, pograż w Zelda i będzie leżeć i się kurzyć, jak zawsze. No, no ale nie, Piotrze... Nie, ale mówię, tak, wracając... a, propos, a propos właśnie tych jakby kolejnych iteracji konsoli i przejście na taki model a la, ten, a la telefony, e, smartfony powiedzmy. Um, ja jestem ciekaw, jak to będzie konkretnie z grami, czy na przykład to się jeszcze bardziej podobni do PC-tów i no bo oni będą musieli zachować jakąś minimalną ciągłość, tak? Czyli na przykład powiedzmy, że jeśli oni wejdą w taki model roczny, czy na przykład dwuletni, że po, po projekcie Scorpio później będzie jakiś tam projekt gruszka, a To na przykład do której, do której tej iteracji wstecz te gry będą działać, czy ta wsteczna kompatybilność będzie już taka, no, no nie może być też ad infinitum tak jak na pc Przypusz tak przypuszczam, że nie będzie, mm. czy to, albo czy na przykład może będzie coś takiego, że gry zaczną mieć ustawienia typu low, medium, high albo one, Scorpio gruszka. Tak, już teraz to tak, że masz HDR on, off, nie? Cały bajel polegał na tym, że Microsoft czy Sony chcą tak przesunąć rynek, żebyś nie chodził do sklepu kupować grę. I to jest najfajniejsze. Odpalasz sobie Xboxa Scorpio, kupujesz, nie wiem, Hitmana 17 na Xboxa Tarantule, to ściąga Ci wersję na Xboxa Tarantule, ale jeśli kupisz tego samego Hitmana 17 na Xboxa Scorpio, to dostaniesz inną wersję tej samej gry. Proste, banalne. Stary, taką, która chodzi u Ciebie na komputerze. Żaden duży problem to nie jest technicznie do zrobienia. A... No nie, to jest tak jak, to, to, tak jak są teraz gry na pc Tak, z tymi ustawieniami. Po prostu zjeżdżasz z teksturami czy z czymś tam. Dokładnie tak. One będą już miały predefiniowane settingi, że o, tak. w ciągu, koleś odpalał, odkupił tę grę z projektu ze Scorpio. Scorpio to był trzyletnia konsola w tej chwili. To dostanie takie ustawienia i ty musisz zmieniać. I chłopie zadowolony. Oby tylko nie okazało się, że, że te gry, które będą na przykład, nie wiem, robione jeszcze, żeby chodziły na te stare sprzęty, żeby te, te wersje na te stare sprzęty nie wyglądały jak pożal się Boże. Nie? No, no do znaczy, przede wszystkim, żeby te nowe wersje nie wyglądały jak pożal się Boże. Zresztą To jest kwestia takiej właśnie chęci i tej. Pamiętasz, że tą gierkę Black? Black, tak, tak, tak. Fantastycznie wyglądała, biorąc pod uwagę, na czym to chodziło. Dokładnie, dało się, dało się. Bardzo optymistycznie mnie nastawiłeś, Bernardzie Piotrze, ty też. Na optymistycznie? Nie, ja właśnie uważam, że to... że Pozwól to się inwestuje... switcha przede wszystkim. Stitcha, nie? wiem, nie nazywa ta gierka? Lilo i no Czekam Lilo na, i na... W ogóle popełniłem ten sam błąd, co popełniłem przy każdej zamówiłem, zamówiłem na Amazonie. I wygląda na to, że znowu mają szemrane te informacje na temat yy, ilości w magazynie i nie wiem, czy mi wyślą na czas. O... Jedyna gra, w którą po prostu... I jednak chciałbym na tym switchu... No, i w... no i nie wiem, co zrobić z tym Switchem. Sprzedam Switcha, póki się jeszcze nie wygiął. Powiedz tak, sprzedaj go, póki jeszcze tego kupili. Póki jeszcze trzyma cenę. To Dokładnie miałem, tak. Póki jeszcze... Na Nintendo Classic. póki jeszcze ktokolwiek. To... Ale to już lepsze to by było niż Switch. No podobno jest jakiś mod, który przerabia, że wszystkie gry z Nintendo yy, yy, albo z Pegasusa, jak to woli, są wrzucone na tą pamięć, która jest w ogóle w, w całej tej konsolce. Czyli, znaczy, wiem, 600 gier na tym. No ale to jest już... Retro w ogóle jest pase. Zobaczycie. Retro jest Jeszcze retro. Trochę i No, no retro, i retro jest. Już coraz mniej o retro będzie. Na świecie. Znaczy w ogóle wszędzie. Mi się wydaje, że po prostu to co spowodowało, że, że retro było takie popularne. Znaczy nie, że popularne. Że po prostu ceny tak poszły re retro do góry. Sprzętów i tak dalej. Że już nikt normalny się nie chce tym zajmować. Kochanie zawsze będą goście, którzy mają fioła na tym punkcie. No nic panowie. Skorby to jest taki temat rzeka. No to co, trzymamy kciuki za Microsoft, żeby się odbili od tego dna? Czy nie? No trzymamy, Czy bo konkurencja trzymamy? zawsze jest dobra, bo jak nie ma konkurencji, to Sony śpi i nic nie robi. Dokładnie. <śmiech> Sony jest już tak konkretnie, je? Liderzy na rynku, tak. No to prawda, to prawda jest. <śmiech> I tym optymistycznym akcentem... Tak, dziękujemy bardzo yy, wszystkim naszym drugim słuchaczom, że wytrzymali z nami... Dziękuję Piotrzkowi. A dziękuję również. Bernardowi. Dziękuję również naszym drogim radiosłuchaczom oraz Tobie, drogi Damianie. Dziękuję Tobie, Piotrze, Bernardzie i Piotrze. Dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net dołączać do grupy Facebookowej Fantasmagieria, gdzie można wchodzić w, w polemikę z Bernardem na temat wyższości Emerald Street nad Coronation Street. MLD, I, w grę, ML, MLD, MLD. MLD, tak MLD. Tak dyskutować MLD. na przykład o nowych odcinkach Grand Tour z Piotrkiem i na przykład o science fiction. Bardzo często rozmawiamy. Więc Naprawdę wpadajcie do, na grupę Fantasmagierii. No i co? Słyszymy się za tydzień. Na koniec jeszcze mały komunikat wersja, którą wersja odcinka, którą właśnie dostajecie jest tak zwaną wersją edytowaną specjalnie dopasowaną dla iTunes jeśli chcecie posłuchać dłuższej wersji tego odcinka bez autocenzury z dodatkowym materiałem o nie wiem, dłuższym jakieś 20-30 minut no, tak coś koło tego zapraszam na grupę Fantasmagierii po prostu wpisać Fantasmagieria na Facebooku, od razu się to pojawi. Ewentualnie, jeśli trzeba, piszcie do mnie na dachmanmałpa.fantasmagieria.net ja wam te namiary przekażę. No i oczywiście też chciałem niezmiennie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają Fantasmagierię w każdy możliwy sposób. Czy jest to kod na grę, czy jakieś wsparcie drobne, finansowe, czy na przykład też kod na audioksiążki, Dlatego bardzo, bardzo w tym, w tym tygodniu dziękuję Łukaszowi, Jakubowi, Pawłowi. Naprawdę wasze wsparcie i wielu słuchaczy jest motywujące i zachęcam je do dalszej pracy nad odcinkami. Czasami spędzenia wielu, wielu godzin, jak na przykład edycja tego, tego materiału. Jak będziecie prawdopodobnie słuchać odcinka w wersji, wersji pełnej, tak zwanej Unrated, Zauważycie, że mniej więcej gdzieś w połowie psuje się, psuje się głos bęka, zresztą tutaj w tym odcinku też to słychać, brzmi troszeczkę jak ze studni. No to jest kwestia problemów z, z mikrofonem. Częściowo próbowałem to naprawić, korzystając z backupu. Niestety backup ma to do siebie, że niektóre ścieżki są ponakładane do siebie i w pewnym momencie no, już nie mogłem tego robić, więc zdecydowałem się użyć takiego tradycyjnego sposobu. No nic, w każdym razie już więcej nic nie dodaję. Zapraszam na grupę Fantas do usłyszenia za tydzień. Hej!